Witam Panią Wojcenas, Panią Skarbnik, witam Pana Burmistrza, Pana na Rudzkiego, witam Pana Przesława Mieckiego, e, witam Pani i Panów Radnych, witam Pani z telewizji, witam Panią Sylwię. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że mamy kworum. E, przeczytam porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Kowarach dnia 27 czerwca 2013 roku. E, punkt 1 otwarcie sesji. Punkt 2 przyjęcie porządku obrad. Punkt 3 sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary z działalności między sesjami. Punkt 4 informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt 5 informacja przedstawiciela gminy Kowary w związku z Punkt szósty. Pytania interpelacja. Punkt siódmy. Rozpatrzenie projektów uchwał. A w sprawie zmiany uchwały numer 44 przez 238 przez /06, 06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości Miasta Kowary. B w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowary. C. W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kowary za 2012 rok. E. W, w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Kowary z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok. E. W sprawie zmiany uchwały nr 40. 9 przez 230 przez 13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29. n. No. 2013 roku w sprawie zasad i trybu umorzenia odsetek oraz należności czynszowych i opad niezależnych od właściciela użytkownikom lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży, które wchodzą w skład zasobu miasta Kowary. E w sprawie przyznania dotacji parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym budynku plebanii przy Placu Franciszkańskim 1 w Kowarach. G zmieniająca uchwałę w sprawie połowania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. K zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary i w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok. W związku z tym już do... Proszę bardzo, Pani Panie Burmistrzu. Przy, przy domach, przy mieszkaniach con i giorni di storia Utrzymania czystości porządku na terenie gmina, gminy. Trzecia w sprawie wyrażania zgody. Nie, przepraszam, nie to. E Zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarzanie odpadami komunalnymi, e pod pod głosowanie. Kto z Państwa, Panów Prawnik, jest za tym, kto, aby te trzy uchwały znalazły się w dzisiejszym udzielenia bonifikaty mieszkańcowi Kowar e, przy zbyciu wspólnej części nieruchomości przy ulicy Topolowej, e, dlatego zapytam Państwa, czy e, wniosek komisji był taki, żeby udzielić e, mieszkańcowi Kowar 50% bonifikatu na zakup tej nieruchomości. głosowanie kto z Pań i Panów jest za aby ten projekt uchwały znalazł się w porządku dzisiejszych obrad. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję Co? bardzo. Jednogłośnie w związku z tym proponuję aby e... aha przepraszam, jeszcze jeden jeden, e... jeden projekt uchwały, który nie powiedziałem, a który Państwo to otrzymali, to jest projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Dotyczy to wyboru przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku. Jak Państwo wiecie, przewodniczącym był radny, który złożył rezygnację z funkcji radnego miasta Kowary. Dlatego proszę o zagłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby ten projekt uchwały znalazł się na dzisiejszej sesji? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Moja propozycja jest taka. Aby po punkcie E, punktem G była uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W punkcie H byłaby uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opłat za przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami. Punkt J brzmiał, to by była uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Kowary. Punkt J w sprawie wyrażania zgody na udzielenie bonifikatu przez udziału gminy Kowary w części wspólnej nieruchomości położonej w Kowarach przy 3. Punkt K brzmiałby w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Y Punkt L to by była uchwała w sprawie powołania Składu Gospodarczego Komisji Rady Miejskiej. Punkt E uzmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary i M w sprawie zmiany y, uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok. Y hmm. Myślę, że nie muszę czytać całego <stomach> <Sfat> porządku obrad. Podam pod głosowanie, kto Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego, w którym jest sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary z działalności między sesjami. sprawozdanie. Proszę Pan. Panie Burmistrzu 13 czerwca e, odbyło się spotkanie z prezesem KSWK w sprawie planowanego złożenia taryf. Czy mówimy coś na temat nowego gniazdu taryfowego? Tak, to jest w w terapii zajęciowej. в początku roku i cena pozyskana w mieści się w przedziale. 6 zł razy 15 tysięcy, razy 11 tysięcy mieszkańców na tą tysięcy, która została przyjęta przez W jaki sposób to zostało wyliczone? Tak? po odliczaniu wszystkich kosztów, tak, że to na sam transport poszło około po 511 tysięcy. 511 tysięcy na sam transport, więc my wyliczamy stawki, przyjęliśmy kwotę e, 600 zł Pana wejściowa stawka, którą byśmy mieli, tabelkę, gdzie mieliśmy rozpisane, rozpocznie Do tego tematu wrócimy przy porach, które Pan na przekazuje. Ja a propos tego, tego tematu chciałem zapytać się ja, Panie Burmistrzu, ile tutaj y, było tak, ile, y, ile film pobrało specyfikację dotyczącą y, tego przetargu, a ile osób przystąpiło. Y, Specyfikacje jest ogólnie dostępna, to nie pobiera się Panie Radny z, z, z biura w klienta, czy, o, pan Ja wiem skąd się jest. pobiera. Wiele oh, osób ile wiele, oh, wiele to za twór jest jeszcze można widzieć i się niej zarejestrowali A to dla Panie Burmistrzu, panie panie, panie, panie Radny, co to jest konsorcjum jak to wygląda, gdzie jest zarejestrowane, no to ja już nie jestem wkładem. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę Pana. Ja jeszcze tylko mam takie y, krótkie pytanie. 11 czerwca odbyła się wizja lokalna dróg przeznaczonych do remontów w Krzaczyni z udziałem projektanta i radnego Rady Miejskiej. Y, Mam pytanie odnośnie tego, to znaczy kto to był z Rady Miejskiej i jak był poinformowany, bo sam był zainteresowany takim spotkaniem jako radny z tego rejonu. To był pan radny. bo nie. wtedy też się pojawił po prostu. Ten pan radny Piątek wiedział, ja nie wiedziałem nie, na przykład, tak? czystości w naszym mieście, e, a dlaczego powiem, e, że mnie ja Ostatnio sobie kilka razy spacerowałem po parku e, koło Przedwiośnia i niestety muszę stwierdzić, że wizerunkiem zostałem zdołowa. E, wydaliśmy tam niemałe pieniądze, które były po stronie gminy i wydaje mi się, że należało wrócić do tematu jednak, żeby w gminie były zatrudnione osoby, e, takie, które by na bieżąco utrzymywały e, czystość w mieście, bo widzę, że ta firmy zewnętrzne e, niestety nie bardzo się sprawdzają. Nie, Panie Burmistrzu, byłem w parku niedawno i, i jest i... zostało to zrobione z potężnym opóźnieniem i, i mi się wydaje, że, że mając pracowników na stałe zatrudnionych w urzędzie, czy, czy, czy, czy ogólnie w gminie czy to Przewzewsku, czy gdzieś trochę inaczej by to wyglądało. Ostatnio pamiętam też pytaliśmy na temat kratek ściekowych, tych, które są tu na ciągu ulicy 1 Maja i niestety muszę stwierdzić, mieliśmy informację, że, że to w najbliższym czasie zostanie zrobione, ale niestety o, przy tych kolejnych opadach, które miały miejsce przez ostatnie e, kilka dni e, muszę stwierdzić, że niestety one są wszystkie niestety e, zapchane tu na ciągu e, chodnika. E, no, z przykrością, że to stwierdziłem ja sam to widzę, ponieważ przy przy ulicy Świeramaja no, mam swoją nieruchomość, ta woda nie, nie spływa niestety na chodnika przez te kratki. Wszystkie są generalnie zapchane. E, e, proszę bardzo. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja Państwa naprawdę bardzo rozumiem, sam obok, sam obdział. Komisji Rady Miasta. W dniu 3 czerwca oraz 6 czerwca zbiera się komisja rewizyjna, która analizowała wykonanie budżetu za rok 2012. 5 czerwca było się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Tematem posiedzenia komisji była analiza projektu w sprawie terminu i trybu uiszczania odpad za zagospodarowania odpadami komunalnymi. 12 czerwca było się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury. Tematem posiedzenia Komisji była Organizacja w Pracy, placówek Praw Oświatowych w roku szkolnym 2013 na 2014. 13 czerwca było się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Tematem posiedzenia Komisji były wnioski, analiza wniosków złożonych przez zainteresowanych dotyczące dopłat do remontu obiektów wpisanych do rejestru zabytków. I może dodam, mamy w porządku obrad projekt uchwały dotyczący dofinansowania do parafii rzymskokatolickiej katolickiej To był jedyny wniosek, który spełniał warunki dotyczące udzielenia tej dotacji z budżetu miasta. 21 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i e, Finansów. Tematem posiedzenia Komisji był projekt uchwały budżetowej e, oraz projekt uchwały e, dotyczący zmian w wieloletniej prognozie finansowej. E, to tyle na temat posiedzenia Komisji. Chyba, że ktoś z Państwa ma na na pytania do Nie widzę. Przechodzimy do punktu piątego. To jest informacja przedstawiciela gminy Kowary w związku nowe kody i nowe stawki w Centrum odpadów. Uchwały wszystkie są jak zawsze w Biurze Rady. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na się z materiałem. Za A poza prosiłabym całą Radę o to, aby się bardziej przyglądać się tym, co się dzieje w związku z Gminy Tarkomorskim, w związku na która, tą sytuację, która się siebie do planów i czy to było, czy to jest możliwe z projektem, który który dotyczył remontu tego budynku. To tyle, dziękuję bardzo, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, chciałem się poinformować, powinny być interpelacje pisemne. Na tej interpelacji zostały udzielone odpowiedzi. Na jedno. Nie na zostały udzielone odpowiedzi. No jedno. Ja bym prosił jednak o odpowiedź, taką, czy ta e roboty, które w tej chwili prowadzi firma, czy one są zgodne ze sztuką budowlaną prowadzone i czy one się mieszczą, e, czy są zgodne z projektem, który, który dotyczył remontu tego budynku i czy tą technologię, którą w tej chwili ta firma zastosowała, ona jest zgodna z, z projektem i tym, do czego zobowiązała się firma wykonująca remont Mieszki się tam byli z komisją rewizyjną półtora roku temu. Dach przeciekał, tam jak szczątkowe pianką było robione. W tej chwili dalej przecieka, to nie można powiedzieć, że w tej chwili firma jest robi. Ja odnoszę wrażenie, że to nigdy nie będzie zrobione, bo to nie jest od dzisiaj ani od wczoraj. To jest od dwóch, odkąd sko zostały skończone roboty, roboty, cały czas dach przecieka. Dlatego tutaj była opisana interpelacja, bo wniosek komisji rewizyjnej był. Był za pierwszym razem, był za drugim razem został bez echa. A to są duże pieniądze i powinniśmy zrobić, ta, ta robota powinna być zrobiona tak jak nawet. bo spłacamy jeszcze za, za remont Domu Kultury, a A niestety Partanina niesamowita i nie ma odpowiedzialnego za to. Jest odpowiedzialny za to, ponieważ powstały ustępki. Jest ulicy na obwodnicę, na nowy kamień a właśnie tam powstaje cały problem. odpadów. Punkt drugi, podpunkt A. Ile podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji z terenów zabudowanych nieruchomością nie Złożyło deklarację. Podpunkt B. Jakie jest to procent całkowitej liczby podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji dla tego typu nieruchomości? Punkt trzeci, podpunkt A. Czy działając w oparciu i tu jest o, o ustawę i o uchwałę Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również uchwałę Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wysłane wyzwania do złożenia deklaracji osobom i podmiotom, które są do tego zobowiązane, a do dnia 30 kwietnia tego nie uczyniły. Ile takich wezwań zostało wysłanych? Czy podmiotom, teraz punkt czwarty, czy podmiotom, które mimo wyzwania złożyły deklaracji zgodnie z obowiązującym prawem zostały naliczone maksymalne stawki za wynos odpadów komunalnych. Punkt b. Jakie dodatkowe czynności podjął Pan w celu do egzekwowania, złożenia decyzji od osób i podmiotów np. spółdzielni mieszkaniowych, które unikają takiego obowiązku bądź nie zrobiły tego z niewiedzy. Punkt 5. Czy wspólnota mieszkaniowa Reja 2 oraz Sienkiewicza 1, a także inne wspólnoty mieszkaniowe, które na piśmie zwróciły się do Pana Burmistrza o wyznaczenie i wydzierżawienie miejsca podpojemniki na odpady komunalne. Otrzymają pisemne odpowiedzi. Mimo, iż wspólnota mieszkaniowa Reja 2 złożyła takie pismo w Urzędzie Miasta w dniu 16 maja 2013 roku, to do dziś nie otrzymała odpowiedzi. Jej braku niemożliwia odpowiednie urządzenie, urządzenie i ogrodzenia miejsca pod pojemniki oraz zakup pojemników na odpady zmieszane, biodegradowane oraz szkło. W związku z tym, mimo zadeklarowanej selektywnej zbiórki, wspólnota ta przez brak decyzji pana burmistrza nie ma możliwości jej prowadzenia. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś ma pytania do Pana Burmistrza? Proszę, Pan Marek. Pan Burmistrz, jeszcze tych śmieci. Czyli od 1 lipca mieszkańcy będą już płacić za śmieci na nowych zasadach, a będą mieli włożone do śmieci na stare. Aktu, a w tak kopadach mówiła również firma innych, tak. tak. prawda? To teraz czy firma ma cały harmonogram i tego wywołu i będzie złożyła również od tych, co, co od tego często wybierał to temu tych y, firmy z innego, czy, czy jak będzie to będzie wyglądało? To opniecie wyglądało w ten sposób, że jeżeli pan. dotycząco zasad zasad do tych Za do, tych do z 8, 9, 9, 9, 10, 10. Także tutaj się na razie przepracowanie do wyłonienia w, w firmy wszystko robimy na starych zasadach. Nie Przewodniczący, nie Przepraszam bardzo. Jedno słówko. Ja bardzo proszę Powiedziałem za to rozpowszechnianie numeru konta, bo ludzie naprawdę nie mają numeru konta, będą tu przychodzić, będą błądzić. Do 10 jest płatność z tego, co uchwaliśmy, czy do 15. Ja bardzo proszę, bo i telefony są, aby ten numer konta, na pod który mają płacić za wybór śmieci były, było rozpowszechnione jak najszybciej. Tyle mam w tym temacie. Dziękuję, ja proszę. proszę tej... ja mam pytanie do tego przetargu. mam konsultację prawne w poniedziałek, to czas trwania jest obligo tydzień, czyli rozstrzygnięty by był powiedzmy 9, jeżeli dobrze liczę, 9 lipca i jeżeli nie byłoby konkurencyjnej firmy, tak jak było w przypadku tego pierwszych ofert, to wtedy z informacji, którą uzyskałem od Pana Bartka Nawrockiego, na drugi dzień można podpisać umowę, ale... jedna oferta. Proszę nie Panie proszę o spokój. Jeżeli by była jedna oferta, Pan Bartek to sprawdza, Obywa by była podpisana 10 lipca i wtedy jest okres pięciu dni, jak uzyskałem takich tych, tych obligo, które to musi odleżeć, czyli można by przyjąć, że wtedy by mogło to wejść po 15 lipca. Oto w kwestii tego terminu co pan Krzysztof powiedział. By wszystko poszło maśle. Pytania, Pytanie, które by miały sens w dniu dzisiejszym. Proszę pana. Zgłaszam wniosek formalny o 20 minut przerwy w celu ustalenia stanowiska Rady Miejskiej w sprawie uchwały, które zostały nam przedłużone na sesję. Proszę bardzo, poddam pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za 20 minutową przerwę? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby ogłaszam przerwę jest godzina do godziny do 20.00 w 17.40. W to jest rozpatrzenie projektów uchwał jako pierwszą. Mamy uchwałę w sprawie zmiany uchwały numer 44 łamane 238 przez 06 Rady Miejskiej w Kowarach 27 marca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych ma pytania do projektu uchwały jakieś? Nie widzę, przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały numer 44 łamane przez 238 przez 06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w sprawie gminnego zasobu nieruchomości miasta Kowary. Yy, na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały za została w paragrafie pierwszym. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały wchodzi się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w się po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w czynniku Urzędowym województwa Dolnośląskiego. Pani mecenas chciało, odpowiedziała, że zmienił się e, przepis, to znaczy dziennik Gustaw. Proszę bardzo. zawarta została w paragrafie pierwszym paragraf numer 2 wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kowar. Paragraf numer 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia, ogłoszeniu w w sposób zwyczajowo przyjęty. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7 C w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kowary za rok 2012. Bardzo poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o czytanie. Proszę bardzo. Przebiegło 5 osób za, dwie osoby przeciw i trzy osoby się wstrzymały, a no, mamy no, jedna Proszę o powtórzenie głosowania. głosowanie. To jest za. Prze powtórzę głosowanie. To jest za przyjęciem pro projektu uchwały nr 45 przez 2013 w sprawie uchwalenia zmiany w punktu uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Kowalewicz o zagłosowanie. czerwca 2013 rok w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Kowary. Na podstawie przepisów zamieszczonych RIO wydaje opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Kowary na 2012 rok. Uzasadnienie po zapoznaniu się z przekazem z przekazaniem 11 czerwca 2013 roku wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Kowary za 2012 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu stwierdza, że wniosek sformułowany został w wyniku rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok, sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu informacją o stanie, o stanie mienia miasta Kowary. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kowarach po dokonaniu analizy powyższych dokumentów wniosek, sformułowała wniosek o udzielenie burmistrzowi miasta Kowary absolutorium za 2012 rok. Jak wynika z, z opinii dołączonej do wniosku, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła w badanym zakresie nieprawidłowości. Biorąc powyższe pod uwagę skład orzekający RIO we Wrocławiu postanowi wydać opinię pozytywną o wniosku. O niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o Regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Nie było takiego wniosku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze w sprawie projektu uchwały, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia? Na projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowale z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kowary za 2012 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf nr 1. Rada Miejska w Kowale rozpatrzyła oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania Czy uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia? Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dziękuję, Dwie osoby się wstrzymały. Przechodzimy do punktu 7. D. To jest projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta uchwala się co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się z 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kowary za 2012 rok, 2. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok, 3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 16 kwietnia 2013 roku, 4. Informacje o stanie mienia za 2012 rok, 5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowarach, Rada Miejska w Kowarach udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Kowary za 2012 rok paragraf nr 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem y, uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? E, dziękuję. Kto się wstrzymał? Wszyscy się wstrzymały. Stwierdzam, że uchwała. 8. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7e. To jest projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr 49 łamane przez 230 przez 13 Rady Miejskiej w Kowarach dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad i trybu umorzenia odsetek oraz należności Cięższowej i opad niezależnych od właściciela, użytkownikom lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży, które wchodzą w skład zasobu miasta Kowary. E, czy ktoś? E, może Pani Skarbnik odnośnie tego projektu dwa słów? lokali użytkowych oraz garaży, które wchodzą w skład zasobu miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treść uchwały zawarta w paragrafie pierwszym i paragrafie drugim. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf numer 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku urzędowego jego ustawy To z Państwa, Panów Radnych, za przyjęcie. projektu Oczywiście to wcześniej na początku sesji e, wspomniałem, że e, wniosek złożony przez parafię e, dostał, był jedynym wnioskiem do tej pory złożonym e, do urzędu naszej gminy, który spełniał warunki. E, dlatego moje pytanie do członków komisji, do wnioskodawców odnośnie tej kwoty na dofinansowanie. Bardzo bym prosił Panią Przewodniczącą, członków komisji. No, na komisji rzeczywiście ten wniosek o yy, jakby obniżenie yy, kwoty wnioskowanej do 15 tysięcy złotych z uwagi na to, że uchwała Rady Miejskiej mówi o tym, że będzie tutaj wizerunek w miastach, jeżeli chodzi o elewację. Tutaj, tutaj, tutaj nie chodziło o elewację, tylko o yy, instalację odgromową. W związku z powyższym yy, jeden z członków komisji, o obniżenie tej kwoty do 15 tys złotych, na co komisja wyraziła zgodę. Ale y, w projekcie uchwały pan, pan burmistrz jakby nie uwzględniał wniosku komisji i y, y, mamy projekt uchwały przygotowany na kwotę 19 tysięcy. Myślę, w głosowaniu rozstrzygnie się teraz, czy radni przychylają się do kwoty 19 tysięcy, czy też y, głosowanie po prostu y, wykaże, iż kwota jest za duża i, i wtedy będziemy się zastanawiać, co z uchwałą dalej. i że miastodawca powtórzę powtórzy mię. chciałem też przypomnieć, że jesteśmy też na półmetku budżetu i faktycznie tak jak Mariusz też mówisz, no mogą jeszcze jakieś wnioski wpływać, także chciałbym, żebyśmy mimo wszystko te pieniądze też w sposób sposób <coughs> rozkładali, po prostu, jeżeli faktycznie mieliśmy nie jedną komisję, żebyśmy zakładali, że z tych pieniędzy, mamy dbać o wizerunek miasta poprzez te żebyśmy na to mimo wszystko przy podejmowaniu tej uchwały zwrócili na uwagę. Ja podam pod głosowanie jednak e Wersję tam przedstawioną e, wszystkim radnym, tam, które Państwo mają z kwotą 19 tysięcy, ponieważ wnioskodawca na komisji e, nie wnosi zastrzeżeń tego projektu uchwały. E, w związku z tym ja podcastowanie pod projektu uchwały z kwotą 19 tysięcy. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przyznania dotacji Parafia rządsko-chatowiskiej pod wyzwaniem imienia Najświętszej Marii Panny w Kowarek ma dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym budynku kościoła imienia Najświętszej Marii Panny w Kowarek. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje.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 7G, to jest projekt uchwały, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. E, czy czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treść deklaracji przepraszam treść uchwały zawarta w paragrafie 1 paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Domnośląskiego. Kto z Pań, z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Na no, coraz stwierdza, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do projektu, do punktu 7. K, to jest to projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za zagospodarowania tych odpadów w zamian za przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. Proszę bardzo, czy ktoś ma pytania odnośnie. Uchwały tak, proszę bardzo. Nie widzę, przeczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowalach z 27 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli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 jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowary. E, czy ktoś ma pytania co do projektu uchwały? Proszę bardzo. Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść Zawarta została w paragrafie 1, paragrafie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. Paragraf i 19, przepraszam. Paragraf numer 20. Wykonanie uchwały poważa się Burmistrzowi Miasta Kowary. I odczytam paragraf 21. To jest paragraf, który na zapis tracą moc uchwały. numer 47-228 przez 13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu otrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kowary i 2 numer 52, łamane przez 239 przez 13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 do 28 maja 2013 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowary. Paragraf numer 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Kto z Państwem, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. J. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie błąd Kowary części wspólnej nieruchomości położonej w Kowarach przy ulicy powodowej nr 3. Projekt powstał na wniosek Komisji, która zaopiniowała podanie mieszkańca Kowar wniosek o dofinansowanie i Komisja zawnioskowała o udzielenie bonifikaty w wysokości 50%. Czy ktoś z Państwa ma pytania odnośnie projektu uchwały? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przez wieci udziału Gminy Kowary w części wspólnej nieruchomości położonej w Kowarach w ulicy 3. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się za następuje. Treść uchwały e, za kwarta została w paragrafie pierwszym. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa Pan jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba stwierdza, że uchwała została podjęta. Jesteśmy w punkcie 7 K. W związku z tym, iż jeden z radnych złożył rezygnację z funkcji radnego gminy Kowary, a był przewodniczącym Komisji Ładu i Porządku. Została przygotowana przygotowane uchwały. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa chce złożyć kandydaturę, proszę bardzo? Ja chciałam złożyć kandydaturę Pana Zbigniewa Mazuraka, jako że jest w temacie, był kiedyś przewodniczącym takiej komisji, wydaje mi się, że jest odpowiedzialną osobą na tą funkcję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze co złożyć jakąś kandydaturę? Kłosi? Nie widzę. Muszę zapytać, czy Pan Mazurek wyraża zgodę? Tak, dziękuję bardzo. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Powołuje się Pana Zbigniewa Mazowaka na przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Kowarach. Paragraf numer 2. Uchwała wchodzi w z podjęcia. Kto z Pań, z Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jedna osoba, która przeciw, jedna się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Następną mamy uchwałę zmieniającą uchwałę Czy Państwo mają poprawione w projekcie uchwały powinno być wykreślone, wprowadza się następujące zmiany? Powinna być w paragrafie 1 w uchwały nr 3 przez 31 przez Rady się w Kowarach wystawujemy doświadczenia z zmianami. Paragraf 1 ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Ja mam pytanie, czy ktoś jeszcze z Państwa wyrażałby akces uczestniczenia praca w pracach Komisji Władzy i Urzędu. Pani Zosia się zgłasza. To tu uprzejmie dopiszę Panią Zosię. Przewodniczącym Komisji będzie Pan Zbigniew Mazur, członkami komisji będzie pani Ania Klepacz, pani Kamila Pietraszek, pani Zosia Ujma i Pan Mariusz Kubiak. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca <coughs> 2013 roku. Zmieniający uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Kowarach e, na podstawie obowiązujących przepisów Uchwala się, co następuje. W uchwale nr 3 łamane przez 31 30, Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 20 grudnia 2010 roku z późniejszymi zmianami. Paragraf pierwszy, ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Yy, paragraf 1, 2 ustala się następujący skład osobowy Komisji Ładów i Porządku Publicznego. Przewodniczący pan Zbigniew Mazura, członkowie komisji, pani Rania Kleparz, Pani Kamila Pietraszek, Pani Zosia Wójna i Pan Mariusz Kubiak. Paragraf numer 2. <śmiech> uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań, z Panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Na osoba. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu. Yy, 7 e, zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. Proszę bardzo e, państwa. 2 czerwca 2013 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary. Treść uchwały, u, przepraszam, na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały została zawarta w paragrafie pierwszym, paragrafie drugim i paragrafie trzecim. Paragraf numer 4. Wykonanie uchwały włoży się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf numer 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Inna ustawa Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7 M w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok. Bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie zmian. te pięć tysięcy złotych nie jest jeszcze konkretnie na nic zapisanych w tych podkładach piencetlecia, więc na dzień dzisiejszy, jeżeli podejmiemy tą uchwałę, to, że tak powiem, przesuniemy te pięć tysięcy na te podkłady piencetlecia, a potem po prostu ktoś, że tak powiem, za nas będzie decydował, na te pięć tysięcy pójdzie. Także proszę zwrócić na to uwagę, ewentualnie może zostać jakiś sformułowany wniosek, co do tej kwoty, żeby tą kwotę na razie yy, zabezpieczyć może na innym, na innym paragrafie po prostu, a żebyśmy potem wiedzieli na co tę kwotę mamy przeznaczyć tylko jakie jest dalej tej kwoty. Dziękuję, Dziękuję bardzo. W związku z tym ja mam pytanie, bo ponieważ tu jest Pan Wartek, to, to ja to widzę, że to jest 5 tysięcy chyba ludzi. Tak, 5 tysięcy. E, e, pan Bartek 5, którego chciałem zapytać. E, czy te przety faktycznie są po e, prostu ulegają przesunięciu i utrzymają jakieś konkretny cel? जो कि से भी Które asymują, to w moim przekonaniu to, co Pan teraz powiedział, to my nie mamy do końca przygotowanych tych pokładów 500-lecia i będziemy teraz może wymyślać, że kupimy, nie wiem, za miesiąc na przykład 100 flag, za, za potem kupimy czegoś tam innego. To, co Pan teraz wymienił, to rzeczy, czy to będą jakieś medale, czy to będą chorągiewki dla dzieci, to równie dobrze można w tej kwocie zaplanować, że kupimy na przykład 100 chorągiewek, kupimy coś i tu już jest zaplanowane, my wiemy na co to pójdzie. Czyli my nie mamy zaplanowanych tych obchodów do końca. Pan mówi, że mamy się pokazać z jakimiś rzeczami, my tak naprawdę to pokazujemy się z zewnętrznymi rzeczami w tym 500-leciu bo tak naprawdę naszych wewnętrznych spraw, gdzie moglibyśmy nawet powiedzmy, że odniosę się do tego występu y, gwiazdy za 50 tysięcy, czy tam ponad 50 tysięcy, to równie dobrze za to byśmy mogli wziąć naprawdę zespołów z naszej kotliny jelenigorskiej, czy z naszego miasta, za niewielkie pieniądze po prostu, niż wydawać takie grube pieniądze na taką Mogę gwiazdę. Proszę, proszę Pani Panie Radny, Pan, pan prowadzisz, sprzedajesz tam w sklepie z, z prasą. Y, jak Pan zamykał srebr, to sprzedaż Pan wszystkie gazety, tak dobrze Pan wszystko wyliczeć? Yeah. No nie, no zostaje Pan. No więc jak co stanie, to my tego nie zmarnujemy i nie wydamy do ostatniej złotówki. Tyle, ile będzie potrzeba, tyle tych środków wydamy. A chodzi o to, żeby te środki wydawać raczej. To dyrektorzy muszą pytać o każdy wydatek, które mają kupować po prostu w swoich jednostkach. Tak. Tak jest i tak, tak będzie do chwili zakończenia pół, półrocza. Z tego względu, że musieliśmy bardzo dużo środków na wniosek rady pozabierać Paragraf numer 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi, burmistrzowi Kowar. Paragraf numer 5. Uchwała. te trzy pisma z urzędu, o jednym praktycznie, że tak powiem, dzisiaj Pan wspomniał już, bo wspomniał Pan yy, na temat budynku przy ulicy Łomickiej 10, yy, że tam często ten strumień zalewa, yy, znaczy no, stwarza szkody jakieś i tam po prostu że całe te przejście na te działki, na te garaże się po prostu zapadło całkowicie. Nie wiem, czy już coś zostało zgłoszone, czy nie? Proszę. w tym Przecież to wystarczy dosłownie to wyczyścić, wyciąć i tyle. O, to po to zgłosiłem, znaczy po to napisałem te pismo. Ja nie wiem, co to, Czy to jakiś taki problem, Ja nie mówię, że Pan ma ich to zrobić, tylko po prostu, żeby Pan... To nie jest pół metra, Panie Burmistrzu. No mamy teren zielony, więc jak będzie przycinane to dziecię do prawa, to będzie tam wyciąga do Na asfalcie jest teren zielony? jestem przy głosie. Chciałem podziękować Panu Burmistrzowi i Pani Skarbnik za przesunięcie środków tych 30 tysięcy cały zweryfikowany e, i jeżeli on powstał, no to należałoby z niego skorzystać, to prowadzi do tego, żeby jedna z najładniejszych kamieni. I'm going opcję, żeby zamontować ten baner w ogóle nie bezpośrednio na budynku, bo które nie jest własnością miasta, tylko ewentualnie na jakichś masztach. A nie, ma pieniądze na to mamy pieniędzy, bo pieniądze, te poszły, poszły na były z projektu przygotowane na naderie. Bannet został zostały w w tym prawdopodobnie czy, czy nie można było nie był nie tego dokonać, y, na przykład za przyjeźnioną firmą, która by dała na przykład jakieś stenaże, bo to jest, ja nie, rozumiem, że to, to była konstrukcja tymczasowa tylko taka, żeby zasłonić tą brzolotę tej kamienicy. I gdybyśmy postawili dwa słupy tak. drewniane na jakiejś sztycy, tak wiecie, wpuszczana jest taka metalowa, metalowy element, y, konstrukcja drewniana i rozpiąć tą na czas tego trwania obchodów, bo naprawdę, jeżeli my się spodziewamy gości z zagranicy, mówicie Państwo że... o tym, że, że przyjadą naprawdę tacy y, poważ, poważne osoby, to nie licuje ten budynek, ani z tym y, obiektem Nowopowstwa. Y, ja bardzo proszę, żeby ten temat przemyśleć, żeśmy się nie musieli wstydzić y, tej kamienicy, która stoi nie okazał. Tam kosztem. tu nie wymaga, nie wiadomo jakich, jakich pieniędzy. Może zrezygnujmy z jakiejś nadrosty, a zamiast y, tego poprawmy, widzimy ja do tego Proszę Pani Chciałam y, prosić Pana Burmistrza o zlecenie y, podkoszenia trawy przy ścieżce, która prowadzi wzdłuż osiedla ulicy Tkaczy, na osiedle Rzemieślnicza. Czy Proszę. mam powtórzyć? A, nie Chciałam Pana prosić Panie Burmistrzu o zlecenie podkoszenia naszej ścieżki, która prowadzi wzdłuż osiedla Tkaczy do osiedla Rzemieślnicza. To jest y, związane z y, tymi ulewnymi deszczami, które niestety powodują, że ulicą Bielarską płynie rzeka. Y, ulica Rzemieślnicza jest zalewana, ponieważ jest niżej. Wiadomo, że wszystko spływa tam, gdzie niżej. Nasza ścieżka, którą wbrew pozorom porusza się wiele, y, wielu mieszkańców też jest zalewana i gdyby była podkoszona po bokach ta olbrzymia już w tej chwili trawa, to mielibyśmy po prostu łatwiejszy dostęp. A no, poproszę pana Rzeża Mickiego, żeby wykość czy to jest teren, czy to jest teren gminy, czy to jest teren Gminy. Ale to... Ta ścieżka była z tym już Panie Burmistrzu, Dziękuję. ja mam jeszcze jedną prośbę, e, a mianowicie e, na objęcie wiedronka przy ulicy Jagieronczyka co w tej chwili remy. Obok tego jest, znajduje się fontanna, którą na nieszczęście przekazaliśmy z tym kawałkiem ziemi, e, czy sprzedaliśmy właścicielowi. E, pisałem na ten temat w tamtej kadencji, że przewodniczącym komisji, na temat tej fontanny, robiąc zdjęcie, jest na to dokumentacja. Mam prośbę, żeby spróbować ponownie zwrócić się do właściciela o to, żeby zlikwidował śmietnik tej fontannie, bo szans widzę, że na to, co kiedyś rozmawiali, że on nie był zobowiązany, że on tam fontannę uruchomi, to, to wielkich widzę szans nie ma, ale być może jest szansa na to, że on śmietnik w tej fontannie.